Wielkimi zrywami Polaków w XIX wieku powstaniem listopadowym, a powstaniem styczniowym w Królestwie Polskim jeden lekarz przypadał na 12 tysięcy mieszkańców. W Galicji na 17 tysięcy. Szacuje się spiskowców, którzy nie pogodzili się z utratą niepodległości Rzeczpospolitej na półtorej osoby na tysiąc jej mieszkańców lub inaczej licząc na trzy osoby na tych polskojęzycznych. To pokazuje, że więcej było spiskowców, którzy nie złożyli broni, niż tych, którzy rozwiązywali życiowe problemy ludności. Kiedy i gdzie pojawiły się centra popowstaniowej konspiracji patriotycznej na ziemiach byłej Rzeczpospolitej? Kto je organizował? Do kogo i do czego się odwoływały? Jak się zmieniały? Jaką rolę odgrywali w nich działacze emigracyjni? A jaką na przykład polscy duchowni, tacy jak ksiądz Piotr Ściegienny, kapłan, który wśród chłopów wzywał do wojny przeciwko panom i monarchom, kolportując napisany przez siebie rzekomy list papieża? Jak wielu konspiratorów i z jakim skutkiem podejmowało działania partyzanckie z bronią w ręku w latach 1831-46? Jak reagowali na to zaborcy, widząc szczególnie zagrożenie w szlachci i księżach katolickich? A jaką postawę prezentowała nowa grupa w ruchu narodowym – Miejska Inteligencja, której rolę opisywali filozofowie Karol Libelt, Bronisław Trentowski, hrabia August Cieszkowski? Obok konspiratorów tamtych czasów byli też zwolennicy idei tzw. pracy organicznej, podniesienia poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa polskiego. To postawa najbardziej widoczna w zaborze pruskim, gdzie chłopi byli już uwłaszczeni, a swoje majątki reformowali właściciele ziemscy, np. Dezydery Chłapowski czy Gustaw Potworowski. Z kolei Karol Marcinkowski, lekarz, zbudował Hotel Bazar, nowoczesne centrum polskiego biznesu i handlu w Poznaniu. Symbolem stał się także Hipolit Cegielski, twórca fabryki maszyn parowych i lokomobili, który wspierał polską kulturę. Od konspiracji przez pracę organiczną, czyli polskie drogi do emancypacji, wyzwolenia spod opresji Rosji, Prus, Austrii w latach 1831-46. Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem jedynki Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Czasy popowstaniowe 1831-1846 to taka historia dwóch biegunów. Od walki po codzienną pracę, by się bogacić, by lepiej żyć. Tak można nazwać te czasy? To są dwie strony tej samej rzeczywistości, naturalnie nierówno reprezentowane, bo życiem codziennym żyją wszyscy, albo prawie wszyscy, niektórzy tylko trawieni gorączką rewolucyjną, spiskową czy powstańczą, poświęcają się w całości temu i niczemu więcej. Ale takich jest oczywiście znikoma mniejszość, natomiast nieco liczniejsza jest grupa tych, którzy łączą Zaangażowanie w to, co właśnie można nazwać życiem codziennym, rodzinnym, gospodarczym, czy pełnią jakieś funkcje wynikające z ich uplasowania w inteligencji urzędniczej czy w tak zwanych wolnych zawodach, bo już było kilka tysięcy tego rodzaju protointeligentów czy inteligentów w Królestwie Polskim w latach 30., ale pod koniec lat 50. to już będzie kilkunastotysięczna grupa. Inni z kolei będą łączyli te obowiązki, które wynikały z ich własności ziemskiej, z tego, że kierowali swoimi gospodarstwami, mam na myśli szlachtę, ziemiaństwo. Łączyli to także z pracą konspiracyjną, czy też ze wspieraniem rozmaitych organizacji podziemnych, które wtedy powstawały, ryzykując no, nie tylko siebie, ale ryzykując cały swój majątek, w związku z tym także los wielu ludzi. W tej właśnie działalności, która bardzo często kończyła się, jeśli została wykryta, nie tylko więzieniem dla schwytanego, czasem więcej, czasem karą śmierci, ale także konfiskatą majątku właśnie. No i byli ci, którzy łączyli pracę zawodową, szczególnego typu, mam na myśli księży, z ideą wsparcia ruchu niepodległościowego. Tu wspomniany przez panią redaktor ksiądz Piotr Ściegienny jest przykładem bardzo szczególnego rodzaju takich nie było wielu radykałów społecznych wśród księży. Natomiast szybko będzie rósł po powstaniu listopadowym zastęp tych księży, którzy będą angażowali się w ruchu patriotycznym, niepodległościowym od choćby wygłaszając kazania w takim duchu do swoich owieczek, parafiach wiejskich czy miejskich. Inni pójdą dalej, to znaczy pójdą do ruchów konspiracyjnych, które będą się tworzyły, inspirowane często z zewnątrz, czyli przez emigrantów, którzy przybywali z taką tajną misją gdzieś z Francji najczęściej, żeby zainicjować jakiś podziemny ruch konspiracyjny i będą znajdowali chętnych ludzi do pomocy. A więc rzeczywistość codzienna wyglądała, no cóż, trzeba jakoś przeżyć. Przetrwać to dotyczyło oczywiście największej masy tych ludzi, którzy borykali się z biedą po prostu. I pytanie, które można wówczas postawić, nawiązuje do sformułowania, którego użyła pani redaktor we wprowadzeniu do naszej audycji. Przypomniała pani redaktor, że Mniej było na przykład w Galicji czy w kongresówce, czyli w tak zwanym Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim, lekarzy na tysiąc osób niż tych, którzy no, gotowi byli brać udział w konspiracji niepodległościowej. Można by z tego stwierdzenia wysnuć wniosek, aha, no to może to był absurd, że tak się brali do konspirowania zamiast leczyć ludzi. Otóż jest to całkowicie fałszywe rozumowanie, a to z tej prostej przyczyny, że nie było lekarzy, dlatego że nie było szkół medycznych. I tu, zdaje się, trzeba się odwołać do powstania listopadowego i represji po klęsce zrywu Polaków, panie profesorze, ale czy tylko? CAR zamknął ostatnią szkołę tego typu w roku 1841 na terenie zaboru rosyjskiego. Oczywiście powodem do tego była praca konspiracyjna Polaków. Było wykryte sprzysiężenie Konarskiego, ale tego rodzaju postępowanie władz zaborczych, które gotowe było nawet zapłacić najwyższą cenę, jaką płacić musieli oczywiście tylko poddani. Społeczeństwo po prostu na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej był gotów ofiarować niejako to społeczeństwo, jego poziom życia, narazić je na nędzę byle tylko pozbawić poparcia, wsparcia, możliwości działania ten ruch niepodległościowy, który chciał odbudować Polskę. Z kolei ci, którzy angażowali się w ruch konspiracyjny, którzy tworzyli te konspiracje, wszyscy przecież nie ograniczali się tylko do hasła, jak to w panu Tadeuszu, gdzie sędzia mówi, że wsiądzie z synowcem na konia i jakoś to będzie, prawda? czyli z panem Tadeuszem. Nie, to jednak było poprzedzone namysłem programowym, nie zawsze, ale często, który prowadził całą koncepcję walki o niepodległość ku zmianie warunków społecznych i gospodarczych, taka, żeby usunąć źródła nędzy, przyczyny tego cywilizacyjnego zacofania. Powstania nie były przeciwko modernizacji, pomocy potrzebującym. Powstania były po to, ażeby Polska mogła, odbudowana, niepodległa tę pomoc, stworzyć, zorganizować. Wspomniał pan profesor o represjach w zaborze rosyjskim. Czy tam żyło się najgorzej mieszkańcom byłej Rzeczpospolitej? Czy tam najbardziej była odczuwalna ta zapaść cywilizacyjna? No Najbardziej drastycznie przepaść między Potrzebami społecznymi, a działaniem państwa wyglądała pod zaborem austriackim. I tak jak już wspomniałem, władze austriackie traktowały Galicję jako piąte czy nawet jedenaste koło uwozu, które oczywiście przydaje się jako pewnego rodzaju bufor strategiczny, ale broń Boże żadnych inwestycji na terenie Galicji władze austriackie nie chciały dokonywać. I to sprawiło, że ten obszar, który funkcjonował całkiem nieźle gospodarczo, w czasach ostatnich lat Rzeczpospolitej, że wspomnę Lwów, ten obszar, w którym odradzało się życie intelektualne, jak w odnowionym przez reformy Komisji Edukacji Narodowej i Hugona Kołłątaja w Uniwersytecie Krakowskim, Szkole Głównej wtedy. To wszystko zamarło, bo władze austriackie nie chciały po prostu żadnego polskiego wyższego wykształcenia i w ogóle za dużo wykształcenia jakiegokolwiek sobie nie życzyły, więc jeden bardzo marny, niemieckojęzyczny oczywiście, uniwersytet w Lwowie, właściwie szkoła urzędnicza działał i zgermanizowany także Uniwersytet Jagielloński będzie działał, kiedy upadnie Rzeczpospolita Krakowska pod ciosami zaborczych armii w 1847 roku. A więc to była sytuacja, przeciw której trzeba było walczyć o niepodległość, zbudować państwo, które będzie mogło próbować radzić sobie z tymi problemami właśnie braku lekarzy, braku infrastruktury, głodu, albo poddać się i czekać na łaskę zaborców. Czasem ta łaska mogła przyjść i rozwój gospodarczy z niej wynikający, ale czasem, jak w przypadku zaboru austriackiego, tej łaski nie było ani przez moment. To właśnie jest złożona i w związku z tym bardziej prawdziwa odpowiedź na pytanie, czy modernizacja i niepodległość Polski to były dwa sprzeczne programy. To były programy, które się ze sobą łączyły. Profesorze, czy jednak pierwsze konspiracje najłatwiej było organizować w Galicji, skoro tam w 1832 roku pojawili się już emisariusze ugrupowania emigracyjnego Joachima Lelewela, a w 1833 roku akcje zbrojne organizowała partyzantka pułkownika Józefa Zaliwskiego. Lelewel, Towarzystwo Demokratyczne Polskie, zdominowało te lata 30. Jeżeli chodzi o strefy wpływów Najpierw w zaborze austriackim, później pruskim i rosyjskim. W 1833 roku, przynajmniej do jesieni tego roku, Galicja mogła się wydawać niezłym przyczółkiem do wznowienia akcji konspiracyjnej lub nawet powstańczeń, co oczywiście było tamtych tych uwarunkowaniach politycznych szaleństwem, mówię o zniedzaniu nowego powstania w Królestwie Polskim, ale najłatwiej było to zrobić, w każdym razie zacząć to z Galicji, dlatego że, no cóż, Galicja bezpośrednio przylega do Królestwa Polskiego, niedaleko stąd jest to centrum tegoż Królestwa, do Warszawy. A jednocześnie powstanie miało być przeciwko Rosji, więc nie przeciwko Austrii. No, wiadomo, że troszkę inaczej się patrzy na tych, którzy spiskują przeciwko sąsiedniemu państwu, niż patrzy się, mówię tu o punkcie widzenia władz zaborczych, na tych spiskowców, którzy chcą obalić mój własny rząd. prawda? Więc tego rodzaju proste założenie pozwalało wybrać w naturalny niejako sposób Galicję jako Pierwszy przyczółek do tej akcji, dla rzeczywiście pierwszych konspiracji, które po kręste powstania listopadowego się pojawiają. Tak zwana partyzantka Kazaliwskiego w 1833 roku, kompletnie nieprzygotowana inicjatywa ośrodka Joachima Lelewela, która oczywiście skończy się małym, ale krwawym niepowodzeniem. Oczywiście, ale nie dlatego, że państwa zaborcze grały już w sprawie polskiej konspiracji w tej samej drużynie. Jeszcze nie wtedy. Ale zmieni się to dość szybko, dlatego, że w 1833 roku, także, ale jesienią, we wrześniu, Rosja i Austria zawarły ze sobą konwencję w Inhengrads, czyli w Mnichowo-Hradisztę, która przewidywała ścisłą współpracę dwóch państw w ściganiu tych, których uznano za wspólnych wrogów, czyli właśnie polskich konspiratorów. Jeszcze wzmocniono tę umowę w następnym roku, 1834, do tak zwanej umowy kartelowej, która jeszcze bardziej szczegółowo te zasady współpracy policyjnej między Rosją i Austrią przeciwko Polakom ustalała. Potem więc już warunki w Galicji nie będą takie dobre dla konspiratorów. Pozostanie tylko Rzeczpospolita Krakowska. No, formalnie ciało autonomiczne przynajmniej wewnętrznie. Niewielka przestrzeń, raptem tysiąc kilometrów kwadratowych, no ale jednak... Miejsce świetnie położone, bo blisko bardzo centrów życia polskiego pod zaporem rosyjskim, stosunkowo niedaleko do Wielkopolski, no i naturalnie cała Galicja w zapleczu. Tyle tylko, że i Rzeczpospolita Krakowska została zajęta najpierw tymczasowo przez wojska trzech zaborczych mocarstw w drugiej połowie lat 30. no a potem ostatecznie wymazana z mapy w 1847 roku. Także już te możliwości, o które pyta pani redaktor, zostaną wtedy bardzo ograniczone. Rękę na pulsie w ściganiu polskich konspiratorów wykazał szczególnie car Mikołaj I, kiedy wspomniany przez pana profesora ksiądz Ściegienny został zadenuncjowany, a potem skazany na karę śmierci. Schwytano 24 jego towarzyszy, wysłano na Sybir. Car miał powiedzieć, dwie rzeczy mi się podobają. Pierwsza, że szlachcie polskiej zagraża niebezpieczeństwo ze strony chłopskiego powstania, a zatem musi trzymać się z nami, to jest z rosyjską władzą, a druga, że szlachcic denuncjuje księdza, to dość dramatyczny opis tamtych czasów. Oczywiście nie było to typowe zjawisko, ani, jak już powiedziałem, ksiądz Ściegienny nie był typowym księdzem, ani też ta sytuacja, w której lojalistycznie nastawiony ziemianin, przedstawiciel stanu szlacheckiego, składa donos na księdza. Niemniej ta sytuacja odzwierciedla ferment, który niewątpliwie nasilał się w drugiej połowie lat 30. a którego głównym objawem i główną organizacyjną formą było Stowarzyszenie Ludu Polskiego. Ono powstało w Krakowie konspiracyjnie w 1835 roku, ale było inspirowane z emigracji przez ośrodek, no właśnie znów, Joachima Lelewela, związany z szerszą organizacją konspiracyjną europejską, zwaną Młodą Europą. Ta organizacja, to znaczy Stowarzyszenie Ludu Polskiego, rzeczywiście okaże się najbardziej rozgałęzioną, najlepiej zorganizowaną konspiracją na terenie zwłaszcza zaboru rosyjskiego. Dzięki wyczuciu zasad konspiracji i, i charyzmie, chyba można tak to określić osobistej, Szymona Konarskiego, młodego, przystojnego, co też nie było bez znaczenia, bo przyciągał wiele także kobiet do tej tajnej organizacji Konarski, człowieka, który potrafił stworzyć sieć obejmującą no, ogromne przestrzenie dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, Litwy, sieć liczącą kilkuset czynnych konspiratorów, którzy mieli przygotować, bo taki był cel w ogóle działania Stowarzyszenia Ludu Polskiego, przyszłe powstanie ogólnonarodowe, które odbuduje Rzeczpospolitą w przedrozbiorowych granicach i zapewni jednocześnie równość wszystkich wobec prawa. Bardziej szczegółowo kwestia społeczna nie była analizowana. Chodziło przede wszystkim o walkę niepodległość. Wykrycie tego już bardzo rozgałęzionego ruchu konspiracyjnego, które nastąpiło w 1838 roku doprowadzi nie tylko do śmierci Konarskiego, który zostanie stracony, ale nie wydawszy nikogo. To rzeczywiście była postać heroiczna, zresztą piękne są jego wiersze, te odzwierciedlające jego postawę, jego nastrój w tej sytuacji ostatecznej. Co niezwykle ciekawe, to właśnie liczny udział i wyodrębnienie się w ogóle wewnątrz Stowarzyszenia Ludu Polskiego organizacji kobiecej. Czyli można powiedzieć o przełomowym wydarzeniu w polskiej walce o niepodległość, Panie Profesorze? To była historia zupełnie niespotykana wcześniej, bo nie mówimy tutaj o sytuacji, kiedy przy powstaniu, które działa już otwarcie, prawda, no jak na przykład w Warszawie w Powstaniu Listopadowym formuje się Towarzystwo Pań, które wspierają rannych, opatrują. Teraz natomiast chodziło o liczny udział kobiet w konspiracji. To było chyba pierwsze tego rodzaju zjawisko w naszej, a być może w europejskiej historii, i właśnie wiąże się ze Stowarzyszeniem Ludu Polskiego z Szymonem Konarskim. Stało się ono także pobudką czy inspiracją dla Adama Mickiewicza, który mówił o tych wydarzeniach z trybuny Collège de France, najważniejszego, najbardziej prestiżowego podium, można tak powiedzieć, intelektualnego we Francji, gdzie miał głosić wykłady z literatur słowiańskich od 1840 roku. Właśnie wspominając konspirację Konarskiego powiedział, iż to jest szczególny polski rodzaj drogi emancypacji kobiet. Pisał, wielkie zagadnienie wyzwolenia kobiety realizuje się w Polsce nie poprzez rozprawianie o prawach kobiety, lecz przez ofiary, przez równoprawny udział w spiskach, w walce zbrojnej, a także w najcięższych karach za tę aktywność. I nie były to czcze słowa, bo będziemy jeszcze nieraz mówić o narastającym niemal lawinowo udziale kobiet w tego rodzaju właśnie działalności na rzecz wyzwolenia Polski. I to właśnie sprawi, że w roku 1918, kiedy tylko polskie państwo powstanie, odzyska niepodległość, kobiety polskie jako jedne z pierwszych na świecie uzyskają pełne prawa wyborcze. 10 lat przed Brytyjkami, 25 lat przed Francuskami i bodajże 50 kilka lat przed Szwajcarkami. Józef Piłsudski właśnie podejmując tę decyzje w listopadzie 18 roku, czyli tuż po odzyskaniu niepodległości i objęciu przezeń funkcji naczelnika państwa, wiedział doskonale, że prawa kobiet w ten sposób przez niego uszanowane zaszkodzą jemu politycznie, no bo jak to rozważał, kobiety pewnie pójdą raczej za głosem księży na wsiach, no a przecież Polska była krajem przede wszystkim rolniczym w 1918 roku, a więc zagłosują pewnie na narodową demokrację, a na pewno nie na PPS ale odrzucając jakby te pokusy, żeby w związku z taką polityczną kalkulacją nie dać kobietom praw wyborczych, Piłsudski udzielił takiej właśnie odpowiedzi na te pokusy, jaką zapisał Mickiewicz. Kobiety zapracowały przez wiek XIX, przez równy udział z mężczyznami w sprawie narodowej, w walce o niepodległość, w konspiracji, czasem nawet w walce z bronią w ręku, nie tylko jak Emilia Plater, ale jak potem niejedna z uczestniczek powstania styczniowego. Oczywiście e, mnóstwo Uczestniczego organizacji bojowych, PPS między innymi, zapracowały na to, by mieć te same dokładnie prawa co mężczyźni. To jest jakieś pendant do tej historii konspiracyjnej, którą dzisiaj omawiamy do tych lat 30. -tych. W tym sensie Szymona Konarskiego koniecznie warto tutaj przywołać. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki polskiego radia. Historia Żywa Panie profesorze, car Mikołaj I bał się polskiej szlachty i księży, ale lata 40. XIX wieku pokazały zupełnie nową grupę w tej konspiracji narodowej, miejską inteligencję. Inteligencję to już właściwe słowo, które starali się zdefiniować wtedy filozofowie Karol Libet, Stanisław Trentowski i hrabia August Cieszkowski? Myślę, że jak najbardziej i że warto to przypominać, upominał się o to już niestety żyjący największy polski historyk idei Andrzej Walicki, który obok tej roli, z której znany był w świecie, czyli najwybitniejszego znawcy historii rosyjskiej myśli politycznej, starał się także światu przedstawić Dorobek polskiej myśli politycznej i społecznej, zwłaszcza ten niezwykły dorobek z okresu romantyzmu. To właśnie on między innymi zwrócił uwagę na to, że zanim w języku rosyjskim pojawiło się słowo inteligencja do określenia grupy społecznej, a stało się to w rosyjskiej publicystyce dopiero w latach 60. XIX wieku, to 20 lat wcześniej. W Polsce, po polsku, znaczy Polski nie było jako państwa, ale na ziemiach polskich, w języku polskim ukazała się niezwykle ważna publikacja autorstwa Karola Libelta, która precyzyjnie definiowała pojęcie inteligencji po raz pierwszy jako grupy społecznej, nie tylko jako rodzaju aktywności umysłowej, jeżeli można tak powiedzieć, ale właśnie jako grupy społecznej, do której zaliczają się uczeni, urzędnicy, nauczyciele, duchowni, przemysłowi, to znaczy inżynierowie, którzy z racji swego wykształcenia mieli przewodzić masom ludu, przewodzić to nie znaczy oczywiście sprawować władzę polityczną, tylko przewodzić w służbie narodowi tym masom, wytyczać swoim przykładem i pracą kierunek zmian, modernizacji. Podniesienia owych mas ku świadomości czynnych obywateli, obywateli przyszłej Polski. To była wizja i definicja inteligencji, którą stworzył Karol Libelt i opublikował w redagowanym przez siebie czasopiśmie filozoficzno-społecznym, ROK w 1844 roku. Sam Libelt jest doskonałym przykładem inteligenta z awansu, jakbyśmy to powiedzieli, ponieważ inteligencja miała rozmaite pochodzenie społeczne. W części była to szlachta, która osiedlała się w mieście i deklasowała, zwłaszcza to będzie w drugiej połowie XIX wieku, po reformach uwłaszczeniowych, kiedy szlachta tracąca majątki będzie przenosiła się do miast i wykorzystując swoją w pewnym sensie uprzywilejowaną pozycję umysłową, wykształcenie domowe, czy wykształcenie wyższe, które gdzieś udało się zdobyć, zajmowała miejsca w wolnych zawodach lub, co było oczywiście już trudnym wyborem moralnym w administracji urzędowej Zaporcy. Ale jednak oprócz postszlacheckiej części inteligencji byli ludzie, którzy znaleźli się w tej sferze właśnie urzędników, nauczycieli, adwokatów, publicystów czy dziennikarzy, lekarzy poprzez wykształcenie, które zdobyli wychodząc z warstwy czy to mieszczańskiej, czy rzadziej nieco, ale także już były przecież przykłady takich awansów chłopskiej. Libelt był synem szewca z Poznania, który dzięki swym zdolnościom zdobył najwyższe wykształcenie na Uniwersytecie w Berlinie. Był jednym z ulubionych ostatnich uczniów Hegla. Łączył doktorat z filozofii z przygotowaniem do pracy szczególnego rodzaju, a mianowicie prowadzenia ognia, baterii, artylerii. Po prostu ćwiczył się na artylerzystę, żeby móc służyć takimi fachowymi umiejętnościami przyszłej walce o niepodległość. Ale kiedy wydawało się, że ta fala konspiracji wygasa, straszliwe prześladowania, które spadły na Stowarzyszenie Ludu Polskiego, jakby eliminują tę możliwość z chwilowego horyzontu działań politycznych, a jednocześnie poprawiła się nieco sytuacja w zaborze pruskim. Nowy król Fryderyk Wilhelm IV nieco zliberalizował po 1840 roku politykę pruską wobec Polaków i w związku z tym poprawiło się położenie Polaków w tymże zaborze, w każdym razie w Wielkopolsce. Z tego właśnie korzystając, Libelt założył swoje pismo, w którym publikował no nie tylko oczywiście swoje artykuły, ale w ogóle teksty na najwyższym poziomie analiz społecznych, ekonomicznych i filozoficznych takich autorów właśnie jak Trentowski, jak Cieszkowski, jak Dębowski i wielu innych po to, żeby przygotować legalnie niejako poprawę bytu polskim, przygotować do momentu, kiedy będzie możliwe skuteczne powstanie. Uzupełnieniem tej aktywności LiBELTA było pojęcie pracy organicznej, które można zaczerpnąć z dzieł hrabiego Augusta Cieszkowskiego. Ten bogaty bardzo ziemianin, za młody by brać udział z bronią w ręku w powstaniu listopadowym, sypał Szańce tylko w obronie Warszawy wtedy, stał się najwybitniejszym polskim kontynuatorem Hegla. Wydał kilka niezwykle ważnych, wpływowych dzieł zarówno z tematyki ekonomicznej, jak też w dziedzinie filozofii i wielkiej reformy społecznej, ale także postanowił patronować temu, co nazwę swoją zawdzięczało jego zainteresowaniom francuską także myślą, myślą socjalisty Claude Henri Saint-Simona, który podzielił epoki w życiu ludzkości czy w rozwoju ludzkości na krytyczne i organiczne. Krytyczne to wtedy właśnie, kiedy powstajemy, kiedy ferment ideowy prowadzi do walki, do przemocy, w której następuje zmiana ku lepszemu. I epoki organiczne, to znaczy takie, w których pracujemy, nad postępem. Nie walczymy, ale rozwijamy to, co można nazwać organizmem narodowym, podnosimy jego poziom. I temu służyły rozmaite inicjatywy, takie właśnie jak wspomniany przez panią Bazar, wcześniej Kasyno w Poznaniu, a potem już w czasie Wiosny Ludów Liga Polska, stworzona na wzór angielskiej ligi lobby, można powiedzieć, politycznego. Reformatorskiego, które powstało w Anglii w latach 30. po to, żeby skupić te proreformatorskie siły w legalnej walce o poprawę położenia Polaków pod zaporem pruskim. Inteligencja, czyli ludzie wykształceni, ale wykształcenie to jedno. Czy była jakaś szczególna rola przypisywana inteligencji w tym ruchu narodowym, wolnościowym? Ruchu, który, panie profesorze, był dotychczas zdominowany przez szlachtę i rolę, jaką przypisywano chłopstwu? Ta rola, tak jak już wspomniałem, nawiązując do definicji stworzonej przez Liberta, w 1844 roku polegała na służbie, przewodzenie przez służbę, można tak powiedzieć, a więc połączenie roli inicjatora, zmian, które należy wprowadzić, ażeby społeczeństwo rozwijało się, ażeby podnosił się jego poziom umysłowy, poziom życia codziennego. Niemniej nie chodzi tylko o to, by mówić jak ma być, ale by służyć temu własną pracą i własnym przykładem. A więc inteligent nie ma być tylko i wyłącznie drogowskazem, ale ma wchodzić na tą drogę, którą chce nakreślić dla społeczeństwa, torować tę drogę z narażeniem siebie samego na niewygody, na kłopoty, prześladowania, jeśli one wynikają z sytuacji zaborowej. To właśnie szczególne połączenie z jednej strony poczucia pewnej misji, wywyższenia i w związku z tym pewnego rodzaju pychy inteligenckiej, która tutaj się czai, z moralnym poczuciem obowiązku. Inteligent pyszałek, który uważa, że jest lepszy od tak zwanego zwykłego człowieka, od mas, jest po prostu śmieszną i żałosną postacią. Natomiast inteligent, który uważa, że potrafi zidentyfikować te działania, które są potrzebne dla osiągnięcia postępu i jednocześnie poświęca się tym działaniom, naraża siebie samego Taki inteligent dopiero spełnia te definicyjne cechy, które wskazał Karol Libelt. I nie walczy z bronią w ręku przede wszystkim, panie profesorze? Przykład Libelta tu jest bardzo ciekawy, bo już w roku 1845 Libelt dochodzi do przekonania, że to okienko do pracy organicznej jakby się przymyka znowu. Następuje fala brutalnych prześladowań, zarówno w Królestwie Kongresowym, to jest właśnie moment aresztowania księdza Ściegiennego, rozbicia jego konspiracji. To jest także ograniczanie przez władze pruskie możliwości legalnego działania. W Wielkopolsce no, nie ma żadnych możliwości dla Polaków kultywowania polskości, a w każdym razie są one radykalnie ograniczone na terenie Pomorza Gdańskiego, czyli tak zwanych Prus Zachodnich. Sytuacja w Galicji no nie tylko się nie poprawia, ale pogarsza z każdym rokiem pod zaborem austriackim i wtedy Libert decyduje się przyłączyć ponownie do konspiracji, do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, które przejmuje jakby na nowo rząd dusz, gdy idzie o wpływy radykalnie powstańczo nastawionej grupie czy mniejszości na ziemiach polskich, i to właśnie on dołącza do organizacji, która miała przygotować nowe wielkie powstanie w roku 1846. Ale jednak to w Zaborze Pruskim był ten najlepszy klimat do rozwoju idei pracy organicznej, zwłaszcza po roku 1840. Wtedy na tronie zasiadł Fryderyk Wilhelm II, którego także i pan profesor w swoich tekstach nazywa politycznym romantykiem. Dlaczego to właśnie zabór pruski jest tym miejscem, gdzie idea pracy organicznej najbardziej się uzewnętrznia? Fryderyk Wilhelm IV, który objął tron w roku 1740 rzeczywiście miał skłonności do takiego romantycznego spoglądania na zasady polityki, ale jednocześnie ustępował ile razy rzeczywistość polityczna przypominana mu przez jego doradców, przez jego ministrów nakazywała brutalnie realizować interesy Królestwa Pruskiego, czy to w walce z żywiołem polskim, czy to w rywalizacji z Austrią, z cesarstwem o przodownictwo w Niemczech, całych. Warto na pewno uświadomić sobie w odpowiedzi na Pani bardzo trafne i ważne pytanie, że Wielkopolska, czy szerzej zabór pruski, ale w szczególności Wielkopolska, między innymi tym się różniła od innych obszarów pod zaborem rosyjskim czy austriackim, że była terenem nieco lepiej rozwiniętym gospodarczo, choć nie przemysłowym, tylko raczej rolniczym, Rolnictwo w Wielkopolsce było niewątpliwie zdecydowanie zaawansowane w stosunku do tego, które funkcjonowało w kongresówce, że nie wspomnę o rzeczywiście dramatycznie zacofanej pod tym względem Galicji, a to z powodu dokonanych już w Prusach reformach uwłaszczeniowych. Te reformy, które w pruskim zaborze dokonały się najszybciej, były efektem klęski Prus w wojnie z Napoleonem w 1880. W 2006 roku wtedy właśnie władze pruskie zadecydowały, że trzeba no przyspieszyć wyzwolenie chłopów i uwłaszczenie, żeby stali się oni siłą, którą lepiej będzie można wykorzystać w następnych konfrontacjach zbrojnych z silnym przeciwnikiem z zachodu czy ze wschodu. I to właśnie, że chłop w Wielkopolsce był już chłopem wyzwolonym, uwłaszczonym w roku 1840, w odróżnieniu od chłopów w zaborze rosyjskim czy zaborze austriackim, sprawiało, że praca organiczna tam mogła się niejako naturalnie rozwijać, bo było z kim ją prowadzić. To nie byli niewolnicy, do których się szło z propozycją wspólnej walki o niepodległość, a taka sytuacja będzie miała miejsce w Galicji za chwilę, w 1846 roku. Tylko to byli gospodarze, świadomi swoich interesów, ale świadomi także polskiej swojej tożsamości, której zagrażały elementy polityki germanizacyjnej bardzo wyraźnie obecne do 1840 roku, po prostu dominujące w polityce pruskiej na tym obszarze. A więc tu mogła się wytworzyć ta nić porozumienia między inteligencją właśnie, a obiektem jej służby, jeśli można tak powiedzieć, i mógł się zmniejszyć ten dystans który naturalnie wynika w sytuacji, w której przychodzi wykształcony pan z miasta i mówi, ja ci powiem teraz, jak masz żyć, do kogoś, kto zupełnie nie rozumie, o co chodzi w takiej rozmowie. Tutaj ten dystans był dużo mniejszy, dużo bardziej równorzędne, jeżeli można tak powiedzieć, relacje wynikały z siły zamożności średniego oczywiście i bogatego chłopstwa wielkopolskiego i także z wynikających stąd zmian również w miastach wielkopolskich, gdzie napływali dotychmiast właśnie wychodźcy z takiej już uwłaszczonej, bogatszej, zaawansowanej cywilizacyjnie wsi. To właśnie czyniło z Wielkopolski teren wyjątkowo dobry, do rozwijania ideałów pracy organicznej i jednocześnie myśli o powstaniu, bo tu było już z kim wspólnym językiem porozmawiać o wspólnej sprawie. Zwłaszcza, że wielu i posiadaczy ziemskich, którzy dokonywali reform, tak jak wspomniany Dezydery Łapowski czy Gustaw Potworowski, także wspierali polską kulturę, finansowali stypendia dla niezamożnej młodzieży miejskiej i wiejskiej. Zatem te działania były bardzo wszechstronne. Tak, oczywiście te działania zaczęły się jeszcze wcześniej, przed 1830 rokiem. Kłapowski czy Potworowski, zapatrzeni oczywiście we wzory najbardziej zaawansowanej wtedy ekonomicznie Anglii, chcieli podnosić poziom rolny swoich gospodarstw, reformowali swoje majątki, ale także sprowadzając nowoczesne maszyny rolne starali się zainteresować chłopów modernizacją. To właśnie Potworowski zainicjował kasyno, czyli Stowarzyszenie skupiające ponad 100 członków, podobnie jak on, myślących i chcących pracować właśnie taką pracą organiczną ziemian. Jeszcze większe znaczenie ma dla Wielkopolski dla w ogóle polskiej pracy organicznej wspaniała postać Karola Marcinkowskiego, lekarz, doktor medycyny po Uniwersytecie w Berlinie, który ściśle związał się z obozem księcia Adama Jerzego Czartoryskiego z Hotel Lambert. Uczestnik powstania listopadowego przecież... Tak, no wcześniej oczywiście uczestnik powstania listopadowego, po prostu gorący patriota, który wrócił do Wielkopolski z misją, jakiej zasady określił właśnie w swojej instrukcji książę Adam Jerzy Czartoryski. To właśnie była misja pracy organicznej, która miała przygotować społeczeństwo do powstania, gdzie niekonieczna będzie rewolucja społeczna. Po prostu właśnie owa praca ziemian nad modernizacją swoich majątków, zbliżenie do Włościan, do tych wyzwolonych albo przygotowywanych do wyzwolenia chłopów. Podnoszenia chłopskiego poziomu życia, nauczenie ich, czy pomoc w nauczeniu ich samoorganizacji, wspierania wzajemnego. To właśnie te zasady, które miały zapobiec rewolucji społecznej, to znaczy sytuacji, w której chłopi wystąpią przeciwko szlachcie, chłopi wystąpią przeciwko polskości. Książę Adam Jerzy Czartoryski zdawał sobie sprawę z takiego niebezpieczeństwa, nie tylko opisywał taką groźbę przecież innych hrabia Zygmunt Krasiński w swojej nieboskiej komedii, ale była to perspektywa, którą brano pod uwagę i to właśnie praca organiczna, której przykład dawała Wielkopolska miała odsunąć to widmo chłopskiej rebelii. A przybliżyć piękną wizję współdziałania chłopskich mas z inicjującymi wysiłek na rzecz niepodległości inteligentami, takimi właśnie jak Karol Marcinkowski. Oczywiście ułatwiało Marcinkowskiemu to zadanie to, że był lekarzem, co budzi zaufanie tam, gdzie lekarzy jest mało i gdzie ta pomoc lekarska jest. Jej skuteczność widoczna gołym okiem roznosi się echo udanego Działania lekarza, który pracuje w terenie. Był specjalistą od leczenia cholery, która była przekleństwem tamtych czasów. Tak, no zwłaszcza po 1830 roku zbierała ogromne żniwo, no między innymi Hegel umarł na cholerę. Wandybicz umarł na cholerę, Klauzewicz, najwybitniejszy statek niemiecki też umarł wtedy na cholerę i oczywiście na cholerę umierało setki tysięcy nieznanych nam mieszkańców wsi niemieckich, polskich, rosyjskich czy Paryżan, bo ostatecznie ta cholera dotarła na zachód Europy i tam też zbierała bardzo wysokie żniwo, by podnieść poziom higieny także na wsi. To właśnie miało połączyć niejako wysiłki polskiego biznesu, handlu, światłych ziemian w centrum, które ostatecznie powstało w 1841 roku w Poznaniu pod nazwą Bazaru. Także inne inicjatywy LiBelta, jak na przykład Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Młodzieży, też w tym samym roku powstałe, miało służyć stypendiami swoimi, blisko 300 takich stypendiów było ufundowanych dla niezamożnej młodzieży miejskiej i wiejskiej, żeby podnosiła swój poziom, znajdowała lepsze życie i przekonywała do tego lepszego życia swoich bliskich z wiejskiego czy drobnomiasteczkowego otoczenia. Oczywiście zwieńczeniem tego miało być stworzenie Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu i tutaj właśnie twarde weto w tej sprawie władz pruskich sprawiło, że no nie z zwolennik pracy organicznej rozumiał, że są granice tej pracy. Skoro nie wolno nam stworzyć Polskiego Uniwersytetu, no to może trzeba walczyć o to z bronią w ręku. Była to audycja Historia Żywa.